Book ิดระหว่างเดินทางเขาขับรถจักรยานยนต์ on jeździ motocykle ไ On jeździ motocyklem. เขาขี่ a k กรยาน On jeździ rowerem. On jeździ rowerem. เ a า d e ิน On chodzi pieszo. On chodzi pieszo. เ a า p a โ do เรือใหญ่ On płynie statkiem. On płynie statkiem. k a do r y On płynie łodzią. On płynie łodzią. Kauwaj nam. On pływa. On pływa. n i e nie c z y to jest niebezpieczne? Czy to jest niebezpieczne? c z n b o o n e Czy samotna jazda autostopem jest niebezpieczna? Czy samotna jazda autostopem jest niebezpieczna? มันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืน Czy spacer w nocy jest niebezpieczny? Czy spacer w nocy jest niebezpieczny? เราหลงทาง z a b ł ą d z i l i ś m y z a b ł ą d z i l i ś m y Rama p i t a n g Jesteśmy na niewłaściwej drodze. Jesteśmy na niewłaściwej drodze. Rau tong liu gap tang dem. Musimy zawrócić. Musimy zawrócić. d o Gdzie można tutaj zaparkować? Gdzie można tutaj zaparkować? Tę n i miedzi, e ź c z y jest tutaj parking? Czy tutaj jest parking? t i d z i n g Tę n i c n j a k t d ł u p a r k g o m o ż a n c a t u z p a r k o w j e ź d z i p a ć n j a k d ł u g o m o ż n a t u p a r k o w a ć k i n g e c n z c j e ź d z i p a n j e ź d z i p a n Pani na narbach? Czy jeści pan pani na n a r t a c h Kunze k u n ski lipaj kągłon, meka. Jedzie pan pani wyciągiem na górę? Jedzie pan pani wyciągiem na górę? t n i mi ski, hejchał, meka. Czy można tu wypożyczyć n a r t y Czy można tu wypożyczyć n a r t y